Wszystko odbyło się bardzo szybko. Siedziałem przy stole i pisałem wypracowanie z polskiego i wtedy oni wpadli do pokoju. Kto wpadł? Jacy oni? Nie wiem, mieli maski na twarzach. Jeden miał maskę małpy, drugi śmiejącego się wilka. Ten w masce małpy był bardzo duży i silny. Nim zdążyłem coś wykrztusić, zatkał mi usta, ale udało mi się stuknąć go w ten małpi pysk. Chyba puściłem mu farbę z nosa. W odpowiedzi tak mnie zaprawił, że zobaczyłem wszystkie gwiazdy. Wykręcili mi ręce, zalepili wargi przylepcem, skrępowali mnie, przywiązali do krzesła, zanieśli do szafy i zamknęli. To chyba prosta sprawa, rzekłem bez namysłu. Widzieliśmy dwóch ludzi, jak wychodzili z tego domu. Jeden rzeczywiście bardzo duży, obaj o twarzach smutnych koni. To ci... Co przyjechali do tej willi obok na święta, to bracia Bartosiowie, wykrzyknęła Marta. Często tu przyjeżdżają. Nasz sąsiad, Bartoś, ten co ma fermy, to ich stryj. To oni musieli Adama tak urządzić. Już dawno kłócili się z nim o tę głupią mapę, ubzdurali sobie, że zaprowadzi ich do skarbu. Takie wielkie chłopy, a nie mądre, takie zupełnie jak dzieci. Mapa jest na medal, oburzył się Adam. Mucha nie siada. Obojętne co warta jest mapa. — Popełnili rozbój w biały dzień — powiedział Syfon. — Idziemy do nich — zdecydował śmiało. — Idę z wami — poderwał się Adam. — Nie, ty zostaniesz tutaj — sprzeciwił się Syfon. — Nie przyszedłeś jeszcze do siebie. Musisz wydobrzeć, ale nie martw się. Wszystko będzie cacy. Pomożemy ci odnaleźć mapę i skarb. — Skarb? Wy? — spojrzał na nas dziwnie. — Jeśli w ogóle istnieje i nie robisz nas w konia z tym skarbem — powiedział Syfon. — Skąd wytrzasnąłeś tę mapę? – To od mojego kuzyna Ernesta – mruknął Adam, nie patrząc nam w oczy. – Na pewno, że – rzekł kwaśno syfon, gdy znaleźliśmy się na dworze. Ale sprawa zrobiła się ciekawa. – O tak, poczułem nieprzyjemny dreszczyk w krzyżu. – Syfon, czy ty też się zastanowiłeś, w co my się pakujemy? – To przecież mogą być regularne bandziory, puszczańskie zbóje. Właśnie, ciekaw jestem, jak wygląda regularny... Puszczański zbój. Nie żartuj. Spoko, stary. Zbadamy ich bardzo delikatnie. Będziemy czujni i ostrożni. A ty weź się w garść. Bartosiów zastaliśmy przy śniadaniu. Duży Bartoś miał plaster na spuchniętym nosie. Opowiedzieliśmy krótko, że był napad na dama Galuncygę i że zrabowano mu cenną mapę. Mapę? Bartosiowie udali zdziwienie. – Przecież dobrze wiecie, o co chodzi – powiedział syfon. – Słyszałem, jak rozmawialiście wczoraj o tej mapie na poczcie. – To nieprzyjemna sprawa – dodałem, patrząc im odważnie w oczy. – Widzieliśmy, jak niedawno wychodziliście z domu, Ganzygi. Czy zaprzeczycie, że tam byliście? Zapanowała przykra cisza. Byłem pewny, że zareagują agresywnie, ale myliłem się. Po prostu zatkało ich, a na ich twarzach pojawił się autentyczny strach. Czy wy myślicie, że, że mamy z tym coś wspólnego? Wszystko świadczy przeciwko wam. Twój nos też, powiedziałem do dużego Bartosia. To Adam ci go rozkwasił. Wcale nie, zaprzeczył mały Bartoś. Bernard rozbił go sobie o futrynę u tych gancygów. Ich drzwi są bardzo niskie, a Bernard jest gapa. I mamy w to uwierzyć, skrzywił się syfon. Dobrze wiemy, że od dawna interesowała was ta mapa. Adam gancyga... Stawiał wygórowane warunki, więc postanowiliście zawładnąć nią w inny sposób. To nieprawda, wykrztusił mały Bartosz. My, my owszem, byliśmy tam dzisiaj. Chcieliśmy zaproponować Adamowi nową cenę i dobić targu, ale, ale, nie zastaliśmy go. No więc po prostu wyszliśmy. Mieliśmy zamiar odwiedzić go później, prawda Mateusz? jęknął Bernard Bartosz. Chłopaki... – Na miłość boską, musicie nam uwierzyć. To musiał być ktoś inny. Nie zdołaliśmy wyciągnąć z nich ciekawszych zeznań. Zaaferowani wróciliśmy do domu Gancygów. – Wypierają się – powiedzieliśmy do Adama i Marty. – I robią to dość przekonywająco. Albo są dobrymi aktorami, albo… – Chyba będziemy musieli jeszcze się trochę nagłowić i zebrać dodatkowe poszlaki – czy nie widzieliście albo nie słyszeliście czegoś, co mogłoby przygwoździć Bartosiów? Marta zastanawiała się przez chwilę. Nic nie widziałam i nie słyszałam, odparła. Sprzątałam dom, a radio było nastawione. Wszystko zagłuszyła głośna, rokowa muzyka. Zaraz, coś mi się przypomniało. Potem poszłam doić krowy do obory i wtedy... Urwała nagle. Co było, jak poszłaś do obory? Wtedy coś usłyszałam. Co... Samochód. Naszą uliczkę samochody raczej omijają. Nie ma asfaltu, same dziury i doły, więc od razu zwróciłam uwagę. Ten wóz tak strasznie rzęził. Czy tylko ten jeden samochód słyszałaś? Zapytałem. Tak, tylko ten jeden. Kiedy? Jakiś kwadrans przed waszym przyjściem. A potem już żadnego? Żadnego. To brzmi ciekawie, nie uważacie? Myślisz, że to był wóz złodziei? Zapytała Marta. Zaraz, wtrącił syfon. Dokąd prowadzi wasza uliczka? Nigdzie. Jak to nigdzie? To znaczy, prowadzi do puszczy. Ale można z niej skręcić do Augusta, wtrącił Adam. Kto to jest August? Tak się nazywa duży, nowo otwarty sklep w środku wsi. Wszystko tam jest. Od żywności i kosmetyków do ubrań i zabawek, wyjaśniła Marta. Bartosiowie mają samochód, zauważyłem. Pięknego Forda Escort. Twierdzą, że nigdzie dzisiaj nie wyjeżdżali, mruknął Syfon. Ich samochód stoi grzecznie pod Wilną. Teraz stoi, ale mogli gdzieś wyjechać, zanim złożyli wizytę Adamowi, na przykład do tego sklepu, po zakupy i wrócić kwadrans przed naszym przyjściem. To właśnie ich Forda mogła słyszeć Marta, gdy nadjeżdżał. Nie zaprzeczysz, że mogła. – Owszem, mogła, ale odkąd poznałem Bartosiów, nie bardzo wierzę w ich winę – powiedział Syfon. – To sympatyczne chłopaki. Gdyby dało się udowodnić, że tu był samochodem ktoś inny, można by sprawdzić we wsi, po sąsiedzku, czy nie widziano przejeżdżającego obcego wozu o tej godzinie. – Szkoda czasu i atłasu – powiedział Syfon. – Marta to rozstrzygnie. – Ja? – zdziwiła się dziewczyna. Wystarczy, jak nam powiesz, czy słyszałeś samochód zbliżający się, czy też oddalający W pierwszym wypadku byłby to wóz Bartosiów W drugim prawdopodobnie uciekających złodziei Zakłopotana Marta potrząsnęła głową Nie potrafię powiedzieć, naprawdę nie wiem Marto, to bardzo ważne, nalegał Syfon Przypomnij sobie, czy ten warkot, który słyszałaś, był coraz głośniejszy, czy coraz cichszy Przykro mi, nie zwróciłam uwagi, był po prostu bardzo głośny, tylko tyle pamiętam Zapytam wobec tego inaczej Wiem, że jesteś muzykalną dziewczyną Słyszeliśmy jak śpiewałaś Ona jest w chórze kościelnym, wtrącił Adam Znakomicie, więc na pewno nie zrobisz pomyłki Posłuchaj, jest takie zjawisko w fizyce zwane efektem Dopplera gdy źródło głosu się oddala, głos brzmi w naszych uszach coraz niżej, a gdy się przybliża, brzmi coraz wyżej. Otóż odpowiedz nam, czy ten głos samochodu, który słyszałaś, wydawał ci się coraz wyższy, czy coraz niższy? Zaraz, niech pomyślę. Marta zastanowiła się. Chyba brzmiał coraz niżej. Na pewno coraz niżej, pamiętam. Tak, to był jednak odgłos oddalającego się samochodu. I to był niewątpliwie wóz złodziei. Załatwili Adama i odjechali, zanim Bartosiowie przyszli. Wszystko jasne, rzekł zadowolony Syfon. No, to mogę pożegnać się z mapą, jęknął Adam. Jeśli to nie byli Bartosiowie, to nie mam żadnych szans. Zabrali i uciekli. Szukaj teraz wiatru w polu. Nawet nie wiem, w którą stronę ich licho poniosło. Pojechali w stronę puszczy, powiedział Syfon. Skąd wiesz? Gdyby pojechali w stronę przeciwną, to byśmy ich zauważyli. Musieliby nas przecież minąć po drodze. To jasne, że od razu pojechali w stronę puszczy szukać skarbu, ale nie uda się im. Ruszamy w pościg. W pościg? Wy? Adam spojrzał na nas, czy nie żartujemy, a potem się roześmiał. Wy? Wy chcecie za tymi bandziorami? My i ty z nami. – O nie, jeszcze mi życie miłe – ku naszemu zaskoczeniu Adam odmówił stanowczo, twierdził, że nie mamy żadnych szans, a gdy nalegaliśmy, oświadczył – skoro tak bardzo się do tego palicie, proszę bardzo, ścigajcie tych typów sami, a jeśli wam się uda znaleźć mapę i skarb, połowa będzie wasza, a tylko jeden warunek, ani słowa nikomu, że miałem coś wspólnego z tą mapą.